To są informacje polskiego radia 24. Wielka zmiana na Węgrzech kończy się era fidesu Viktora Orbana po znaczącym zwycięstwie partii TISO. Deklaruje chęć wzmocnienia tysiącletniej przyjaźni. Peter Maziar z pierwszą wizytą przyjedzie do Polski. Upamiętnia 22 tysiące Polaków zamordowanych przez Sowietów dziś Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Minęła 8. Rafał Boguta. Zapraszam. Po 16 latach na Węgrzech kończy się epoka premiera Wiktora Orbana. W tamtejszych wyborach parlamentarnych zwyciężyła opozycyjna partia TISO. Z danych Węgierskiego Narodowego Biura Wyborczego po podliczeniu niemal 99% głosów wynika, że może ona liczyć na 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie, co oznaczałoby większość konstytucyjną. Do urn poszła rekordowa liczba niemal 80% Węgrów. O pozytywnym zaskoczeniu mówił nasz poranny gość, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Zarówno frekwencja, jak i poziom tego zwycięstwa i zwłaszcza osiągnięcie większości konstytucyjnej to oznacza bardzo wiele dla Węgier, dla społeczeństwa obywatelskiego, węgierskiego, ale także dla naszych relacji w Europie, już nie wspominając o wojnie w Ukrainie. Polska odzyska ważnego sojusznika w Unii Europejskiej, ocenił w radiowej 1 wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Stwarza się wielki potencjał na współpracę w naszym regionie, no i też taką odbudowę silnego głosu Europy Środkowej w Unii Europejskiej. Bardzo się cieszę, że ten nowy ruch, nowy zryw społeczny, tak naprawdę, jakim jest partia TISA, która wygrała wybory, tak zdecydowanie pokonała partię Wiktora Orbana, no i spotkała się z takim entuzjazmem. A entuzjazmu na ulicach Budapesztu nie brakowało. Zebrani na ulicach śpiewali m.in. słynną węgierską pieśń ludową Tawa Sisel Vizet Arost, czyli wiosną wiatr wzburza wodę. A gratulacje dla zwycięskiej partii i jej przywódcy popłynęły z całego świata. A Peter Madziar powtórzył swoją zapowiedź, że jego pierwsza wizyta zagraniczna jako premiera będzie w Polsce. Lider partii TISA, która wygrała wybory parlamentarne na Węgrzech, wskazał, jak ważne będą dla niego stosunki między innymi z Warszawą. Ujaj, is er is... Odbudujemy i postawimy na solidnym fundamencie i możliwościach, a także będziemy rozszerzać współpracę Grupy Wyszehradzkiej. Z tego powodu moja pierwsza wizyta poprowadzi mnie do Polski, aby wzmocnić tysiącletnią polsko-węgierską przyjaźń. W kolejne podróże nowy lider Węgier uda się do sąsiedniego Wiednia, a potem do Brukseli. Ma tam do załatwienia ważną sprawę, czyli odblokowanie unijnych środków dla Węgier. Współpraca przemysłów zbrojeniowych to siła napędowa relacji gospodarczych między Polską a Koreą Południową, deklaruje premier Donald Tusk. Szef rządu mówił o tym podczas wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu z koreańskim prezydentem Lee Jae-myungiem. Dziękuję Panie Prezydencie za pańską deklarację, że będziemy wspólnie pracować na rzecz zrównoważonych relacji gospodarczych. Ze stolicy Korei Południowej, Seulu, szef polskiego rządu ma udać się na wizytę do stolicy Japonii, Tokio. Od godziny 16 czasu obowiązującego w Polsce zacznie obowiązywać amerykańska blokada cieśniny Ormus, zapowiedział to prezydent Donald Trump. Dodał, że w cieśninie są już jednostki amerykańskiej marynarki wojennej. Iran zagroził atakiem na te jednostki. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Irańskie władze przekonują, że na Ormus jest otwarta. Przeczą temu jednak dane portali zajmujących się monitoringiem żeglugi. Teheran ostrzegł, że jeśli przez Ormus będą chciały przepłynąć jednostki amerykańskiej marynarki wojennej, staną się celem ataków. Po fiasku negocjacji w Abadzie prezydent Trump zmienił strategię. Sam ogłosił blokadę Ormus. W reakcji na tę zapowiedź ponownie wzrosły ceny paliw na światowych rynkach. Władze w Teheranie skarżają USA o brak dobrej woli do negocjacji. Amerykanie przekonują, że żądania Iranu są nie do zaakceptowania, w szczególności w brak deklaracji o całkowitym odejściu od rozwoju programu jądrowego, nawet w celach pokojowych. Nocą Izrael kontynuował zaś naloty celów w Libanie. Od początku izraelskiej operacji przeciwko Hezbollahowi zginęło tam ponad 2055 osób, podały władze w Bejrucie. Jutro planowane są rozmowy przedstawicieli Libanu i Izraela dotyczące sytuacji. Izraelskie władze zapowiedziały jednak, że nie dojdzie do wstrzymania ognia w walce z Hezbollahem. Tomasz Zajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Święto, które upamiętnia blisko 22 tysiące polskich jeńców wojennych zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku na mocy decyzji Stalina. Fórka zamordowanego Kazimierza Barana, profesor Elżbieta Smułkowa podkreśla, że co roku 13 kwietnia wspomina nie tylko swojego ojca. To jest naturalne, że się pamięta o swoim najbliższym. Oczywiste jest, że bardziej emocjonalnie się przeżywa swoich, ale uważam, że my musimy pamiętać o nich jako całości. Dlatego, że to jest ewenement historyczny, w sensie ludobójstwa świadomego na zimno, które zmieniło życie ogromnej ilości ludzi. Uroczyste obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej odbędą się w kilkudziesięciu polskich miastach.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 Śniadniowy poniedziałek będzie na ogół słoneczny i w całym kraju z dwucyfrową temperaturą. Tylko na krańcach północno-zachodnich może się zachmurzyć i słabo popadać. Termometry pokażą maksymalnie 12 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 14 w centrum, 15 na ziemi lubuskiej i w Małopolsce i 16 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty, głównie na zachodzie, a także w górach.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 Po reklamie. Poranek w polskim radio 24. 8.08 punktualnie na zegarach. Poniedziałek, 13 dzień kwietnia 2026 roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na ostatnią godzinę naszego poranka. A w niej między innymi łączenie z naszym stałym korespondentem na Węgrzech, z Piotrem Piętką, który wczoraj przez, całą, przez cały wieczór i przez całą noc, a wcześniej przez całą kampanię wyborczą obserwował. Walkę pomiędzy Wiktorem Orbanem a Peterem Madziarem, walkę, która jak wiemy zakończyła się zwycięstwem tego drugiego. Ale zanim łączenie z Piotrem Pietką to najpierw druga polityczna rozmowa poranka. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Mamy połączenie z poznaniem i z posłem Bartłomiejem Wróblewskim z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jest takie poczucie kaca w, i, w Prawie i Sprawiedliwości po zwycięstwie y, Petera Madziara. Znaczy, Ja mogę mówić za siebie. W moim przypadku nie ma takiego y, poczucia. W życiu tylko że jedna rzecz jest pewna, to jest zmiana i w polityce nie jest inaczej. Viktor Orban rządził y, przez 16 lat Węgrami. To bardzo długi okres... Właściwie we współczesnej Europie to się nie zdarza i było pewne, że w pewnym momencie te rządy muszą się skończyć i tak się stało. Węgrzy zdecydowali, wybrali inną, bynajmniej nie lewicowo-liberalną, ale raczej taką centrową formację. Te wyniki pokazują, że właściwie Węgrzy głosowali tylko na prawicę i centroprawicę. W tych wyborach, co pokazuje, że w ogóle cała debata publiczna przesunęła się bardzo na prawo i akurat uważam, że to dobrze. A był, był sens e, wspierać tak bardzo Wiktora Orbana? Pytam o wsparcie ze strony Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta Karola Nawrockiego. E, Viktor Orban w niektórych sprawach, w niektórych bardzo ważnych sprawach dotyczących przyszłości Unii Europejskiej miał e, takie słuszne, suwerennościowe poglądy. W innych sprawach e, niekoniecznie trzeba było się z nim e, zgadzać. Zresztą niestety z tą formacją, która wygrała teraz, będzie podobnie, bo ona też ma ten rys prorosyjski, tak jak Niemcy, jak Francja, jak większość krajów e, w Europie. To Polacy, Litwini, Estończycy, my rozumiemy, czym jest zagrożenie rosyjskie, ale już Słowacy, Węgrzy Bułgarzy widzą te sprawy inaczej, nie mówiąc o Niemcach i Francji, które traktują ostatecznie Rosję jako swojego strategicznego partnera, nawet jeśli teraz te relacje są gorsze. Tylko wie pan panie pośle, jak, jak mówił pan o tych wspólnych celach e, Prawa i Sprawiedliwości i, i Fidesu, czyli, czyli reforma, zmiana Unii Europejskiej, Problem polega na tym, że Węgrzy właśnie te koncepcje, zmiany konfrontacji z Brukselą, gremialnie odrzucili. No, myślę, że generalnie Węgrzy powiedzieli 16 lat dla jednej partii dość. I to jest dość, powiedzmy, oczekiwane, e, oczekiwane rozstrzygnięcie, no bo ta zmiana jest generalnie w polityce, tak jak w życiu wcześniej o tym mówiłem, e, potrzebna. Nie sądzę, żeby to zmieniło długofalowo stosunek do Unii Europejskiej. Nikt nie chce tej biurokracji, tej nieefektywności, która płynie z Brukseli. Europa przegrywa konkurencję ze światem, z Azją, z Ameryką i musi się zmienić. Musi stać się miejscem, gdzie jest więcej wolności, mniej takiej, takiego etatyzmu, narzucania woli z góry. No i tu oczywiście jest jeszcze jeden element, który moim zdaniem też będzie odgrywał rolę, tak jak w Polsce i na Węgrzech. Bruksela groziła, blokowała pieniądze i uzależniała wypłacenie pieniędzy od zwycięstwa jednej opcji politycznej. No to jest strategiczny błąd, no bo jeśli sama Bruksela mówi, że tylko część Węgrów jest dla nich partnerem, część Polaków jest dla nich partnerem, część Francuzów jest dla nich partnerem, część Niemców jest dla nich partnerem, no to widzimy, że to nie jest wspólnota, że to jest coraz bardziej opresyjna, taka autorytarna organizacja i no, Per na dłuższą metę dla Europy to gorzej, a nie lepiej. To ja polemicznie w dwóch kwestiach. No właśnie ja, ja wiem, jakim, jaka jest pańska teza, to znaczy, że Komisja Europejska wybiera sobie ugrupowania, które wspiera w poszczególnych krajach, ale ja bym powiedział, że właśnie w ten sposób... No bo tak jest, no to widzimy, tak, tak, tylko że to we Francji tak myśl. jest na Węgrzech, w Polsce. No, ale paradoksalnie właśnie Unia Europejska, ja wiem, że, że, że, to, że, że to jest w pewien sposób nielogiczne, ale pokazuje wspólnotę, to znaczy wspólnotę wartości, wartości, na których Unia Europejska została zbudowana, wartości praworządności, wspólnego systemu myślenia demokratycznego, niezawłaszczania jak, państwa. Ale jakiej praworządności, panie redaktorze, skoro w Polsce nic się nie zmieniło, a pieniądze zostały wypłacone? Tu nie chodziło o praworządność, tylko chodziło o swoich. Nie no, coś tam się no jeżeli zmieniło, Komisja panie no, to że nie są przesuwani o no, 300 jest, jest... kilometrów. No, no, no, no tak, ale to są powiedzmy też są cały czas e, różne decyzje personalne, które nam się nie podają, podobają. Odwoływanie prezesów sądów wbrew opiniom kolegiów albo bez opinii kolegiów, czyli te same e, zarzuty można wobec obecnej władzy stawiać. Natomiast natomiast zasadniczy problem jest taki, że Komisja Europejska mówi: Mamy swoje rządy i nie swoje rządy. Mamy swoich obywateli w różnych krajach Unii Europejskiej, a reszta jest obywatelami drugiej czy trzeciej klasy. Na dłuższą metę nie może taka organizacja istnieć. Działania Komisji Europejskiej wysadzą Unię, Unię Europejską. No tak, ale wiemy, tak no, że Węgrzy, to węgierskie. Proszę się zobaczyć w, w Polsce. Wyborach. Proszę zobaczyć w Polsce, panie redaktorze, że nastroje antyunijne po 23. roku e, rosną. No Ta interwencja no, ja w 23. roku dlatego, polskie wybory była błęda. Zresztą sam, pan, za, sam zresztą pan powiedział bardzo słusznie, że to co pan mówi i ta teza o wspólnocie wartości jest nielogiczna, no bo ona jest nielogiczna. No słusznie pan zauważył, no nie może być tak, żeby Komisja Europejska miała swoich przedstawicieli, a resztę traktowała e, z buta. Nie. Panie pośle, to dwie myśli. Rosną nastroje antyunijne, bo państwo je także podsycają jako Prawo i Sprawiedliwość, czy jako prawicow prawicowa strona sceny politycznej. I druga myśl, już oddaję panu głos... Bo pan tak tro trochę mam wrażenie, że umniejsza temu, co wydarzyło się na Węgrzech. Mówi pan, że to jest naturalna, czysta zmiana, że po 16 latach musi dojść do zmiany władzy. No nie musiało dojść do tej zmiany władzy. To znaczy według mnie to nie jest zmiana, tylko to jest jakiś kopernikański przewrót. I to nie jest też tak, że, że w kampanii wyborczej na Węgrzech chodziło o to, e, e, o zwykłą zmianę. Chodziło o zmianę w ogóle. Percepcji, zmianę sympatii na arenie międzynarodowej. O coś głębszego niż tylko o zmianę rządu jednego na drugi. Nie no, to po 16 latach zmiana jest naturalna. Proszę zobaczyć, Francji, Wielkiej Brytanii, w Polsce. Rządy się zmieniają co 4, co 8 lat. nie co 16. Takie sytuacje są bardzo no nietypowe. No, były bardzo długie rządy Angeli Merkel, ale w różnych konstelacjach, ale właściwie takich przykładów we współczesnej Europie jest bardzo niewiele, jeśli są w ogóle. W Stanach Zjednoczonych te cykle polityczne są już czteroletnie. Wcześniej były ośmioletnie, więc, więc Orban rządził bardzo, bardzo długo. To żeby skonkludować, panie pośle, bo chciałem też Jaka inne będzie, Jakie będą konsekwencje tej zmiany, to zobaczymy za rok czy za dwa. Ja, się niestety, ja, ja jestem niemal przekonany, że polityka rządu węgierskiego będzie w istotnym stopniu polityką kontynuacji. Wcale nie będzie tak, że nagle Węgry przestaną utrzymywać relacje z Rosją. Nadal będą raczej... E, e, chcieli współpracować e, z Rosją w większym stopniu to, niż Polska, czy państwa nadbałtyckie. No, no, no, widzi pan, sam nawet pan usprawiedliwia nowy nie, rząd. Nie, panie to, co nie, nie, krytykował nie, nie, nie, panu Orbana. No tak, ale, ale nie, proszę zobaczyć. Ale nie, bo teraz mi pan tak. manipuluje moją nie, wypowiedzią. To znaczy, chodziło mi o to, że Węgrzy nie mają innego wyjścia, bo przez między innymi 16 lat rządów Wiktora Orbana soj, relacje z Rosją zostały strasznie zacieśnione, Także relacje gospodarcze to to znaczy Węgry są uzależnione od surowców z Rosji i uzależniały się od nich świadomie. I to jest różnica między nami, bo pan mówi, że pan czuje się w obowiązku bycia troszkę rzecznikiem nowego rządu, a ja nie jestem tak, rzecznikiem tego, Orbana. Mówię wyraźnie, co mi się podoba, a co mi się nie podoba. Wolałbym, żeby żeby polityka rządu węgierskiego była wobec Rosji bardziej zasadnicza, ale niestety rozumiem, że tak jak na Węgrzech, tak jak w Niemczech, słyszymy teraz co mówi AFD, żeby otworzyć Nord Stream 2, czyli nie tylko ci Rusland Fersteier z SPD, czyli z, z niemieckich socjalistów, socjaldemokratów, ale także ta prawica, nazwijmy ją, AFD mówi to samo i niestety za chwilę całe Niemcy będą mówić to samo. Więc krótko mówiąc, wyzwania dla nas będą coraz, coraz większe. Musimy żyć z tym, że państwa europejskie widzą sprawy polityce zagranicznej, zagranicznej inaczej. Ostatnie pytanie w tym wątku i przejdziemy dalej. To znaczy pytanie o Karola, o Karola Nawrockiego i jego wsparcie, wsparcie prezydenta Polski dla urzędującego premiera, dla Wiktora Orbana. Czy to nie był błąd, patrząc także na wynik wyborów na Węgrzech? To wsparcie było umiarkowane, bym powiedział. Natomiast uważam, że nie było błędem. Wiktor no, Orban w wielu ważnych sprawach w polityce europejskiej był, e, widzi rzeczy podobnie. I ci Węgrzy, którzy widzą, chcą Europy suwerennych narodów, Europy ojczyzn, są naszymi sojusznikami. Więc uważam, no ale że. Trudno będzie zbudować wsparcie, dobre relacje które... prezydentowi z Peterem Maziarem, jeśli, jeśli w kampanii wyborczej wspierał jego oponenta. No tak, ale to można byłoby odwrócić, kiedy w 27 roku prawica wygra e, wybory w Polsce, to trudno będzie Madziarowi rozmawiać z nowym rządem prawicowym. No tak już jest, e, że Madziar e, e, jest politykiem e, centrum, chociaż też nie wiem jaka będzie polityka, bo przecież był współpracownikiem Orbana. To, nie, to, to, to trudno przewidywać jak będzie dalej. E, to, że wspieramy w Europie tych, którzy... Chcą Europy narodów, to dobrze i tak powinniśmy robić w przyszłości. Panie pośle, jestem bardzo ciekaw pańskiego zdania na temat sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Co z czworgiem, których Bogdan Święczkowski nie, Bo... nie dopuszcza do orzekania? No, niestety my na ten temat rozmawialiśmy kilka razy, panie redaktorze. Ja we wrześniu 2024 roku napisałem taki artykuł, czy czeka nas kolejna dekada wstrząsu w wymiarze sprawiedliwości, ukazał się w dzienniku Gazecie Prawnej i obawiam się niestety, że wszystko idzie w tym e, kierunku. Ja wtedy doradzałem e, rządowi większości, aby wybierać na bieżąco sędziów od grudnia 2024 roku. Po pierwsze, po drugie, żeby wybierać spośród osób cieszących się niekwestionowanym autorytetem politycznym. I po trzecie, żeby zasypywać podziały, żeby wybrać tych sędziów, którzy e, ostatecznie do Trybunału w 2015 roku nie wybrali profesorów Hausera, Ślebzaka i Kubeckiego. Gdyby tak się stało, dziś sporu o Trybunał Konstytucyjny byśmy nie mieli. Zmiana w Trybunale w sposób naturalny by się realizowała. A no, tak mamy sytuację, w którym doszło do no, jakiejś parodii performansu związanego ze złożeniem ślubowania w Sejmie. No, ale ono było konsekwencją... I myślę, że, i myślę, że, myślę, że, mamy, że mamy niestety właściwie gwarancję tego, że... Przez wiele lat te spory będą w Polsce trwały, ze szkodą dla no dobrze, państwa. panie pośle, ale tak, Sejm wybrał sędziów. To, czy ci kandydaci się panu, czy komuś innemu, czy prezydentowi podobają, czy nie, to jest kwestia drugorzędna. Państwo przez 8 lat wybieraliście członków do Trybunału Konstytucyjnego i czy to była Krystyna Pawłowicz, czy Stanisław Piotrowicz, to nikt nie oceniał, znaczy ocena ich wartości merytorycznych nie wpływała na odebranie przysięgi. Na jakiej podstawie, prezydent, jakie było kryterium, którym prezydent dokonał wyboru dwojga spośród sześciorga? Znaczy, to rozróżnienie, którego pan, którego pan użył jest słuszne, ale ono powinno zostać nieco inaczej sformułowane. Nie oceniamy, czy to oni są lepsi, gorsi, czy nam się podobają, czy nie, ale oceniamy. Natomiast wszyscy kandydaci do Trybunału Konstytucyjnego muszą spełniać te wymagania konstytucyjne i ustawowe. No jasne, panie Kośnie, ale mówi, mówi to muszą ugrupowanie, być. które do Trybunału wybrało muszą. czynnych polityków Krystynę Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza. No wasze apele o odepo... bezstronność Trybunału Dlatego, no są ale, mało wiarygodne. Ale pan nie wysłuchał... Proszę. Ale ja coś innego powie powiedziałem. Ja powiedziałem, że muszą się wyróżniać na przykład wiedzą prawniczą, a ustawa o Sądzie Najwyższym, do której odwołują się przepisy o Trybunale Konstytucyjnym, mówi nawet o wysokim poziomie wiedzy prawniczej. Ja nie mówię o nastawieniu politycznym. Krystian Markiewicz jest prawnikiem zorientowanym na Platformę Obywatelską i to wiemy od lat. Natomiast ja nie kwestionowałbym tego faktycznie. Ale faktu, no. kwestionuje no, pan jego panie... naukowy, jego wiedzę prawniczą? Ale ale no, ja jeszcze nic nie zdążyłem powiedzieć, bo już drugi czy trzeci raz mi Pan przerwał. Panie pośle, bo to jest pan rozmowa wyć, no nie po... Niestety ona ma takie, takie, z takimi prawami się rządzi, no w że musi być generaliczna. W każdym razie rozumiem krytykę sędziów, którzy byli wybierani przez Prawo i Sprawiedliwość i rozumiem, i taką samą krytykę można formułować pod adresem tych sędziów. Natomiast tu mówimy o czymś innym. Prezydent przyjmując ślubowanie musi ocenić, czy sędziowie spełniają czy procedura była w, w, w Sejmie zastosowana w sposób prawidłowy oraz czy sędziowie spełniają wymagania konstytucyjne i ustawowe. Osobiście uważam, że w przypadku błędów formalnych tylko w wyjątkowych przypadkach można kwestionować wybór. Dlatego też nie zgadzałem się z krytyką na przykład tego dotyczącą pani Julii Przyłębskiej, która no, wielokrotnie podważano fakt, że została prezesem. Ale jeśli pan pozwoli, to jest dosyć ważne, dobrze, co teraz proszę. mówię, więc chciał, muszę skończyć. Podobnie krytycznie oceniam podważanie statusu sędziów który ze względu na procedurę e, podważa się ich kompetencje do orzekania, nazywa się ich neosędziami. Błędy formalne tylko wyjątkowo mogą prowadzić do takiej konsekwencji, że odrzucamy e, sam, wybór, sam wybór. Inaczej e, grozi nam po prostu chaos prawny. Natomiast prezydent Musi dokonać oceny, czy kandydaci spełniają wymagania konstytucyjne i ustawowe dotyczące na przykład wyróżniania się wiedzą prawniczą. Ale nigdzie nie ma Ale pani nigdzie nie ma mowy w ustawie ale... o tym, żeby prezydent miał prawo do weryfikowania wiedzy czy prawidłowości procedury wyboru sędziów? Yy, yy, yy, Wyobrażam nie, nie ma sobie, takiej że sęd... kompetencji. Że prezyd... A, a czy, czy, czy... Po raz kolejny w tej części rozmowy proszę o to, żeby, żeby mógł się wypowiedzieć. To jest czy no, najłatwiej będzie, to, to to ja panu oddał ja ale, ale, ale jedną rzecz muszę zapytać. Czy uważa pan, że prezydent powinien zaprzysiąc osobę, która nie ma ukończonych studiów prawniczych? No, moi, to nie prezydent ocenia kandydatury. Sejm ocenia no, kandydatury i, tu nie ma i to jest weryfikacja. No Na no, tym tutaj, etapie, i to etapie zachodzi weryfikacja. No, no. Czyli krótką mówiąc, tu między nami nie ma zgody. Jako konstytucjonalista uważam, że tej weryfikacji prezydent musi, dopuści, musi ją dokonać, aczkolwiek powinien być oczywiście powściągliwy, na przykład jeśli chodzi o kwestię oceny wiedzy prawniczej. Natomiast mam wątpliwości, czy osoby, które biorą udział w performansach w Sejmie związanych z ślubowaniem wyróżniają się. E, wiedzą prawniczą i czy tak. są nieskazitelnego charakteru. Ostatnie... Moim zdaniem ci, ci sędziowie, ci kandydaci popełnili błąd. I jeszcze jedna rzecz nie, to jest bardzo pośle, ważna, nawet jeśli nam się waży, czy prezydent. Skończy, panie pośle. E, Postopił właściwie, czy niewłaściwie, czy zgodnie z konstytucją, czy nie, że Sejm nie może w zastępstwie naprawdę, działać. Naprawdę. Nadużywa Pan mojej wyrozumiałości już kolejny raz zresztą, Panie Pośle. E, ta e, zaprzysiężenie przed Sejmem było konsekwencją tego, tej weryfikacji. Ale nie prezydent... chodzi o to, że było konsekwencją, dobrze Bartłomiej... nie jest przewidziany w przepisach prawa, w związku z tym jest niezgodne z prawem. Bartłomiej Wróblewski prawo i sprawy. Ordany Straży. Państwa Dziękuję. działają. Dziękuję, Na podstawie granic prawa rozmowę. zgodnie z artykułem 7 konstytucji. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja. Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje.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 8.26 na zegarach, przenosimy się do Budapesztu, gdzie jest nasz stały korespondent na Węgrzech, Piotr Piętka i oczywiście najważniejszy temat polityczny od wczoraj. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. Węgrzy wybrali, wybrali zmianę i to w sposób miażdżący. Usystematyzujmy jak przedstawiają się wyniki wczorajszych wyborów i na ile one są ostateczne nawiązując do twojej wcześniejszej rozmowy powiem, że Peter Modior nie był narażony na ostre pytania dziennikarzy mediów publicznych, bo przed, w czasie kampanii nie był w ogóle zapraszany do mediów publicznych. Teraz pewnie będzie musiał być zapraszany, dlatego, że będzie mógł między innymi te media publiczne zmienić, dlatego, że ostatecznie okazało się, znaczy oskarże się pewnie w sobotę, o tym powiem za moment, 138 posłów będzie miała jego partia w 199 osobowym parlamencie i to wygląda... Wygląda tak, że to jest 5 mandatów, ponad dwie trzecie, kiedy będzie można te wszystkie ustawy specjalne, te, które betonowały system Fidesu przez te ostatnich 16 lat, będzie można je zmienić. Dlaczego te wyniki nie są ostateczne i dlatego ostateczne będą prawdopodobnie dopiero w sobotę, a oficjalnie, oficjalne nawet koło 4 maja. Dlatego, że jest bardzo dużo, prawdopodobnie około 500 tysięcy głosów korespondencyjnych. One przyjdą dopiero być może w czwartek do Węgier, do Budapesztu. Jest też trochę głosów oczywiście z ambasad i one muszą zostać doliczone. Tu być może będą drobne różnice, ale niezaprzeczalnie wiemy już, że tę większość konstytucyjną, te dwóch trzecich TISA zdobyła. Fidesz ma 55, 2,5 i raza nawet więcej. Mniej głosów w parlamencie będzie miał niż, niż Fidesz. I wchodzi jeszcze Michozang. To jest skrajnie prawicowa, populistyczna, prorosyjska, nacjonalistyczna partia Nasza Ojczyzna. I to wszystko... 4 maja prawdopodobnie zostaną oficjalnie potwierdzone te wyniki, a nowy premier zostanie powołany najpóźniej, gdzieś około 13 maja, bo 12 maja najpóźniej musi się zebrać po raz pierwszy Zgromadzenie Narodowe. Jak będzie wyglądał ten miesiąc do końca, nie wiem, ponieważ pamiętajmy, że cały czas premierem będzie Viktor Orban i cały czas będzie miał do dyspozycji dekrety, którymi rządzi. Tak to wygląda na ten moment, ale oczywiście sukces tis jest niezaprzeczalny. Radość jego zwolenników jego radość była niezaprzeczalna Piotrze bardzo ci dziękujemy za relację odpocznij chwilę złap oddech i słuchacze usłyszą cię w kolejnych relacjach w Polskim Radiu 24 bardzo ci dziękuję Dziękuję Minuta do 8:30 za chwilę informacje. Reklama Marian hmm? A gdzie mogę kupić ten... Na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 To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 8.30. Rafał Boguta, zapraszam. Przed Peterem Maziarem trudne zadanie o odbetonowanie państwa, wskazywał na naszej jantenie były minister sprawiedliwości senator Adam Bodnar. Po 16 latach władzę na Węgrzech stracił Viktor Orban, we wczorajszych wyborach parlamentarnych zwyciężyła opozycyjna partia TISO. I wszystko wskazuje na to, że zdobędzie w parlamencie większość konstytucyjną, niezbędną do głębokiej reformy systemu. Ale jak wskazywał na naszej antenie Adam Bodnar, będzie to trudne zadanie. Za zmianą konstytucji idzie możliwość stworzenia narzędzi, które pozwalają na zmiany kadrowe. No, ale do tego trzeba też mieć ludzi. Tak? Bo to wcale nie jest takie oczywiste, że z dnia na dzień prokuratorzy zaczynają myśleć i funkcjonować inaczej. Albo spójrzmy na służby specjalne. Tak? No, skąd nagle wziąć tak gigantyczne kadry, które by od nowa budowały całą Demokratyczną Republikę Węgier? Zdaniem Adama Bodnara zmiana władzy na Węgrzech może oznaczać odebranie azylu politycznego Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu. Stosunki polsko-koreańskie podniesione do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Deklaracje w tej sprawie podpisali w Seulu premier Donald Tusk i prezydent Lee Jae-myung. Rozszerzona ma zostać współpraca w obszarze obronności, dostaw energii, infrastruktury oraz nauki i technologii. Ale jak podkreślał premier Donald Tusk, Polska ma szansę zwiększyć także eksport żywności na rynek południowo-koreański. Cieszę się także z perspektywy... Zwiększenia dostępu dla polskich produktów, dostępu do rynku południowo-koreańskiego, w tym dla eksportu polskiej żywności. Będziemy nad tym obaj pracować, też z pożytkiem dla obu naszych państw i narodów. Z Seulu szef polskiego rządu ma udać się z wizytą do stolicy Japonii – Tokio. ZUS zaostrza kontrolę zwolnień lekarskich. Dziś wchodzą w życie przepisy, które doprecyzowują, co można, a czego nie na L4. Tak jak do tej pory na zwolnieniu lekarskim, nie można pracować zarobkowo, bo spowoduje to utratę zasiłku chorobowego. Jest jednak wyjątek, tak zwana czynność incydentalna, wyjaśnia Małgorzata Korba z ZUS-u. To pojedyncze, wyjątkowe działanie, którego wymagają istotne okoliczności i którego brak doprowadziłby do poważnych konsekwencji. Na przykład jednorazowe podpisanie pilnego dokumentu w firmie, do którego nikt inny nie jest upoważniony. Przy czym przepisy jasno też wskazują, że takie działania nie mogą wynikać z polecenia pracodawcy. Zgodnie z nowymi przepisami osoba ubezpieczona może stracić prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia, jeżeli w tym czasie podejmowała pracę zarobkową lub aktywność niezgodną zgodną z celem zwolnienia. Gdzie nieco pochmurno, ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w północno-zachodnich krańcach nasłonecznienie dzisiaj będzie trwać prawie 13 godzin. Temperatura maksymalna 18 stopni, tyle na... Południowym Zachodzie, w centrum kraju 15-14 stopni najchłodniej na Suwalszczyźnie i Podlasiu, tam tylko 12 stopni na Półwyspie Helskim, tylko stopni 7. Bez opadów, na większość, na większym, na przeważającym obszarze kraju, jeśli popada, to tylko na Pomorzu Zachodnim. 8:34 komentarze i opinie teraz w poranku. Stan dnia. Gościem Poranka Polskiego Radia 24 jest Adam Traczyk, dyrektor More In Common Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Wydaje się, że chyba najtrudniejsze dopiero przed Peterem Madziarem, nie wcale za w postaci kampanii wyborczej. No, To co zrobił na pewno nie było łatwym, łatwym zadaniem, ale tak faktycznie dopiero e, udowodnienie, że to zwycięstwo nie było daremne, że potrafi zreformować państwo zgodnie z wolą większości Węgrów, zamknąć epokę rządów Wiktora Orbana i Fideszu i rozpocząć nową, to będzie dopiero to epokowe e, wyzwanie, no, za które zostanie rozliczony już przy kolejnych wyborach. A Pana zaskoczyło i samo zwycięstwo i skala tego zwycięstwa w postaci większości konstytucyjnej? Zwycięstwo samo chyba nie, jednak badania opinii publicznej, sondaże pokazywały dużą mobilizację po stronie wyborców, opozycji, dużą niechęć wobec rządów Wiktora Orbana, także wśród osób, które pozostawały wcześniej politycznie dość, dość obojętne, dość chłodne i nie do końca zainteresowane polityką, no to w pewnym sensie no, miarka się przebrała już dla tych, dla tych osób. Fidesz utrzymał w dużej mierze swoje, swoje poparcie, mobilizację swojego twardego elektoratu, więc samo zwycięstwo nie jest chyba dużą dużą niespodzianką, no ale skala faktycznie tak, że okazało się, że opozycja może wykorzystać system wyborczy, mechanizmy wyborcze, które wprowadził Wiktor Orban do zabetonowania swojej władzy no, na swoją korzyść, a przeciwko jego twórcy. Ale tak się, tak się zastanawiam, bo jednak na chwilę przed, przed samym głosowaniem mówiło się, że jeśli to zwycięstwo będzie, to będzie niewielkie, będzie taki rzutem na taśmę, że Viktorowi, że Wiktorowi, Peterowi Madziarowi będzie niezwykle trudno bez tej większości konstytucyjnej, a tutaj okazało się, że Węgrzy no, rzeczywiście przekazali tisy, t, Tisie pełnię władzy. To prawda. Jednocześnie musimy pamiętać, że cisza jest jednak szerokim tworem politycznym i utrzymanie tej, tej większości w takiej, w takiej formule będzie też jednym z największych zadań dla, dla Petera Madziara i utrzymanie tej, tej jedności jego politycznego politycznego politycznego bloku i być może to będzie także klucz do, do sukcesu jego, jego rządów. On na pewno będzie w stanie na początku odnieść kilka spektakularnych sukcesów, chociażby zapewne odblokowanie funduszy europejskich. Tutaj wydaje się, że mając właśnie tą większość też konstytucyjną, wszelkie zmiany prawne, legislacyjne nie będą, nie będą większym, większym problemem i to będzie na pewno pewien, pewien sukces. No ale co dalej z tą większością? Czy faktycznie uda się utrzymać pewną wewnętrzną, wewnętrzną spójność? No ale póki co to jest dla węgierskiej opozycji i dla większości węgierskiego społeczeństwa dzień, dzień radości I, i takiego też, no, pociągnięcia takiej grubej kreski za, za żądanie i Wiktora Orbana. No pytanie też, czy ten system, który Wiktor Orban tworzył, będzie w stanie się w jakikolwiek sposób bronić. Możemy być pewni, że gdyby tej większości konstytucyjnej nie było, to te, to te rządy byłyby dużo, dużo trudniejsze. Troszeczkę tak jak, tak jak w naszym przypadku po wyborach w 2023 roku. Jednak kohabitacja jest czymś trudnym, że pewne bezpieczniki też konstytucyjne wbudowane w taki czy, czy, czy, czy nie inny sposób, ale też sama dwuwładza, można by powiedzieć, wiedzieć, czy, czy niespójność tej, tej władzy, no jest czymś, co, co utrudnia i troszeczkę paraliżuje też zamiary, zamiary tego nowo wybranego rządu. W przypadku Węgier tego nie będzie. No mamy konstytucyjną większość, tą, którą wcześniej miał Wiktor miał Orban i z niej w pełni, w pełni korzystał. Więc naprawdę bardzo ciekawe bardzo ciekawe tygodnie, miesiące no i, no, no i lata przed nami. Na to zwracał uwagę w naszej porannej rozmowie po godzinie 7:07 Odsyłam Państwa do archiwum. Polskiego Radia. Adam Botner, były minister sprawiedliwości, zwracał uwagę na jeszcze jedną kwestię. Czyli mniej więcej to, o czym pan mówił, czyli o tym bronieniu się systemu. Że jednak 16 lat u władzy to jest niezwykłe zabetonowanie instytucji na każdym szczeblu. I że tak realnie, żeby dokonać zmiany, potrzebna byłaby no niemalże powszechna wymiana kadry. To prawda, tylko że właśnie ta większość konstytucyjna e, tą wymianę kadru umożliwia. Więc ona z jednej strony może być takim czynnikiem, który będzie wymuszał współpracę na... No, na... Pozostałych przedstawicielach systemu chociażby prezydencie czy, czy, czy, czy, czy Trybunale Konstytucyjnym węgierskim, więc tutaj mamy bardzo silne, bardzo, bardzo silne, bardzo narzędzie, którym dysponuje no, przyszła władza, bo jeszcze, jeszcze ta władza formalnie nie została przekazana w ręce Petera Madziara, żeby jednak kreować politykę zgodnie z wolą większości społeczeństwa, zgodnie z wolą wotum, które, które, które wczoraj wczoraj otrzymaliśmy od węgierskiego społeczeństwa, więc, więc to pokazuje, że że z jednej strony zabezpiecza się w pewien sposób system, który Viktor Orban tworzył, który miał dużo znamion takich autorytarnych, ale też był, no, trzeba to powiedzieć wprost, był bardzo skorumpowanym systemem politycznym, kleptokracją na, dobr na dobrą sprawę. E, wielu komentatorów też zwraca uwagę, że był to w zasadzie no, taki og og ogromny, można powiedzieć, no, przestępczy też w pewnym sensie e, system, jeżeli chodzi o defraudację e, środków e, państwowych. E, I to widać, że, że ten system starał się... Być zabetonowanym, czy Wiktor Orban starał się zabetonować ten system, ale z drugiej strony, po drugiej stronie szali mamy jednak, jak się okazuje, ogromną odporność demokracji jako systemu, że jednak głos ludu, głos narodu, głos społeczeństwa może przełamać wszelkie, e, wszelkie bariery instytucjonalne, może dać opozycji, w tym wypadku, tą większość, aby ułożyć także system instytucjonalny na nowo. I to jest w pewnym sensie no, też wielki tryumf, wielki tryumf demokracji i takiej, takiej obywatelskości też węgierskiego społeczeństwa i takiej rezyliencji demokratycznej. Panie dyrektorze, to pozostaje nam jeszcze do omówienia kwestia dwóch polityków polskich, którzy Cieszyli się ochroną prawną ze strony Wiktora Orbana, czyli Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski. Peter Madzier zapowiadał, że to będzie jedna z jego pierwszych decyzji, czyli odebranie tej ochrony prawnej. Tak, no chyba będą sobie musieli ci dwaj politycy, ci dwaj polityczni uciekinierzy e, unikający polskiego wymiaru sprawiedliwości znaleźć sobie inne miejsce azylu, być może, być może Stany Zjednoczone, być może Serbia, być może, być może bardziej bardziej na wschód. No, kto, kto, kto ich tam wie, koniec końców. E, więc faktycznie widzimy tutaj też taki e, przyczynek, ja spojrzałbym na tą sprawę też troszeczkę szerzej. Na no, taki przyczynek do współpracy na poziomie, na poziomie europejskim, także Polski i Polski i Węgier. No, nasz Rząd i rząd węgierski Viktora Orbana był mocno skonfliktowany, nie tylko na tle e, tej kwestii panów Romanowskiego i, i, i Ziobry, ale także chociażby kwestii polityki europejskiej, polityki względem, względem Rosji, wsparcia e, Ukrainy. Tu e, Węgry były takim takim blokującym. Teraz wydaje się, że mimo, że oczywiście wrażliwość węgierska, także wrażliwość Petera Madziara i, i Tiszy jako całości wobec, wobec Ukrainy, no nie, jest, nie pokrywa się z naszą. Tak? Węgry mają inne interesy, inne tradycje, E, polityczne, więc tutaj nie będzie na pewno tego zbliżenia jeden, jeden do jednego, ale jednak le poszukiwanie lepszej, lepszej współpracy, lepszej koordynacji i mniej wrogości w tych, w tych relacjach, to jest to, e, czego, czego możemy się spodziewać. No a ci dwaj panowie ministrowie uciekający przed polskim wymiarem sprawiedliwości e, będą musieli za to zapłacić cenę jakkolwiek to... E, to Czyli myśli pan, nie. że ta ucieczka będzie trwała dalej? No, nie, nie, siedzę, nie siedzę w głowie e, d, Zbigniewa Ziobry i, i Michała Romanowskiego, więc trudno mi Marcina. powiedzieć, jakie są ich polityki. Marcina, przepraszam bardzo. Michał do możemy e, tak. zaraz o nim porozmawiać. E, to, więc tutaj mamy faktycznie e, faktycznie, faktycznie e, ich, ich losy polityczne. Chyba jeszcze żaden z nich nie, e, nie ogłaszał. Poza tym, że wczoraj słyszałem ministra Romanowskiego mówiącego, że on nie będzie podawał planu, żeby nie ułatwiać polskim służbom e, po, poszukiwań, nie będzie zdradzał, zdradzał swojego przyszłego, przyszłego adresu. Więc może te plany. Tam zupełnie normalne. Już stanowisko są. jak na byłego ministra, wiceministra sprawiedliwości. Dokładnie tak. No, słyszę ironię w, w, w pana głosie. To jest no, zrozumiałe stanowisko uciekiniera przed, przed wymiarem sprawiedliwości. Już, już mówiąc teraz bez, bez ironii. Więc na pewno jest to, jest to bardzo ciekawy, ciekawy wątek no, dla, z punktu widzenia chyba też funkcjonowania polskiego państwa, ale też pewnego prestiżu, ale też można zaapelować być może do odpowiedzialności jednak obydwu panów. Jako, jako ministrów, to jednak ucieczka nie jest najlepszym najlepszym sposobem i, i chyba dla wszystkich być może najlepiej byłoby, jakby oni się faktycznie stawili w Polsce i, i odpowiedzieli na te, na te zarzuty. Dla wszystkich pewnie tak, tylko pytanie, czy dla no, nich samych? Ja pamiętam, poli znano polityczkę Prawa i Sprawiedliwości, która, która mówiła, że no wystarczy być uczciwym i że też uczciwym nic, nic nie grozi. No to jeżeli panowie byli uczciwi, no to nie, nie, nie powinno być powodu, dlaczego, dlaczego mieliby się tutaj w w Warszawie nie stawić. Wspomniał Pan już nieco o tym, ale dopytam jeszcze szerzej, co to, jak trudne jest dla polskiej prawicy to zwycięstwo Wiktora Orbana, bo jednak Prawo i Sprawiedliwość i Karol Nawrocki dużo zainwestowały także swojego autorytetu, mówię o prezydencie, w to, by Orbana wesprzeć. To prawda i w sposób dla mnie bardzo niezrozumiały. Nie widać powodów, dla których polski rząd jakikolwiek, czy, czy bardziej prawicowy, czy mniej prawicowy, jakikolwiek na dobrą sprawę, miałby wspierać Wiktora Orbana, szczególnie po tym, co wydarzyło się w 2020, 2022 roku, kiedy zagrożenie ze strony Rosji stało się już oczywiste, kiedy rosyjska napaść na Ukrainę no, przewróciła nam porządek bezpieczeństwa w Europie do góry, do góry nogami, kiedy widzieliśmy, że Węgry które są tym głównym hamulcowem w ramach Unii Europejskiej, jeżeli chodzi właśnie o politykę chociażby sankcyjną względem Rosji, ale też wspierania Ukrainy, a w żywotnym interesie Polski jest to, aby Ukraina mogła się przed, przed Rosją, Rosją bronić. Więc to, to ta inwestycja polityczna na dobrą sprawę, no wydaje się zupełnie, zupełnie zupełnie chybiona. Nie było merytorycznych podstaw, po, po, po, podstaw ani też takich innych niż emocjonalne można, można by powiedzieć podstaw, aby, aby tego Wiktora Orbana wspierać. Jest to inwestycja, która na dobrą sprawę nie mogła się spłacić. Nawet jeżeli Wiktor Orban wygrał te wybory, to przecież nie prowadziłby polityki zgodnej z, z wyobrażeniem także polskiej, polskiej, polskiej prawicy. Więc można powiedzieć utopione, utopione pieniądze. W pewnym sensie widziałem dzisiaj komentarz Pawła Musiałka, prezesa klubu Jagielloński, Jagiellońskiego, który mówił o takiej bezmyślności strategicznej w tym, w tym kontekście kontekście, Ja bym powiedział więcej. Wydaje mi się, że to jest takie zatrzadzenie ideologiczne. Viktor Orban awansował do miana takiego symbolu pewnej rewolty Alternatywnej prawicy wobec całego porządku europejskiego czy, czy, czy, czy zachodniego, i w jakiś sposób chyba doszło do takiej troszeczkę chorej fascynacji jego, jego postacią. Nadano mu symbolikę, no niemal mistyczną, można, można by powiedzieć. I w tym sensie Viktor Orban stał się troszeczkę takim złotym cielcem dla, dla międzynarodówki prawicowej. Widzieliśmy chociażby wsparcie ze strony amerykańskiego wiceprezydenta, ale też prezydenta, który łączył się telefonicznie z, z wiceprezydentem będącym. Na, na jednym z wieców poparcia dla Wiktora, e, Wiktora Orbana. Więc ja bym tutaj upatrywał tego, e, tego, tego uzasadnienia, dlaczego to poparcie e, zostało w tak silny sposób udzielone. Pewnego właśnie zaczadzenia czy fascynacji ideologicznej Wiktorem, e, Wiktorem Orbanem, ale z punktu widzenia strategicznego i państwa polskiego, ale też polskiej prawicy jako ruchu po, politycznego no, logicznych, logicznych powodów do, do tego poparcia, a szczególnie w, takim, w takiej skali nie było. Zaglądam na stronę kancelarii prezydenta, a także na profil prezydenta Karola Nawrockiego na X, ani słowem, nadal na 8.46 o węgierskich wyborach. Adam Traczyk, dyrektor Morin Common, Polska, politolog. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Stan dnia ma 47. Podziękowań i gratulacji, gratulacji ze strony prezydenta Karola Nawrockiego nie ma, ale jest, są gratulacje ze strony byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy, który napisał na portalu X wczorajsze, wczorajsze zwycięstwo opozycji na Węgrzech, podobnie jak w wyborach w Polsce w 23 roku, to zwycięstwo demokracji nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Andrzej Byrd były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech i we Francji jest z nami. Dzień dobry panie ambasadorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rzeczywiście tak nazwijmy go liberalny progresywny Zachód postrzega wybory na Węgrzech jako zwycięstwo demokracji? Y Wczoraj słyszeliśmy w paru komentarzach o tym, jak postrzegać mogą Amerykanie to, co się wydarzyło w dniu wczorajszym na Węgrzech, jako jednak drobne zdarzenie w niewielkim państwie, bo rzeczywiście dla większości z Amerykanów to nie jest jakieś wielkie trzęsienie ziemi. Ale wypowiedzi osób tego typu, jak zdecydowana przed chwilą wypowiedź byłego prezydenta. Demokracji demokratycznego Stanów Zjednoczonych wskazuje na jednak istotę. Otóż ci, którzy mają taką bardziej strategiczny ogląd sytuacji na świecie, patrzą na znaki, które mogą być takimi znakami czasu, był znany francuski filozof, który określił te długotrwałe tendencje zmian w układzie politycznym świata jako tendencję długiego trwania, Historie długiego trwania, których zawsze początkiem i może być sygnałem początku zmiany tendencji. Jeśli byśmy popatrzyli na historię chociażby Europy, na początku XXI wieku w Europie rządziły partie socjaldemokratyczne. W tych głównych, kluczowych państwach one miały decydujący głos. Ale potem nastąpiła seria pewnych kryzysów, mianowicie kryzys, i one wychodziły, te kryzysy gospodarcze ze Stanów Zjednoczonych i one wstrząsały każdorazowo sceną polityczną świata stopniowo. To nigdy się nie Zaczynało tak, że jakieś wielkie zdarzenie amerykańskie zmieniało coś od razu z dnia na świecie. Otóż takim czymś, co zaczęło zmiany w kierunku obejmowania rządów przez prawicę, w tym również takie ekstremalne jej warianty, w Europie zaczęło się po tym, jak amerykański kryzys z roku 2008 rozlał się, to trwało jakiś czas po innych państwach świata i również w Europie i wtedy, za chwileczkę potem przyszła pandemia, ludzie sfrustrowani jednak ujawnionym poziomem nierówności społecznych nie mogli byli dać wyrazu bezpośrednio w swoich różnych akcjach i działalności politycznej, a po Potem zamknięci w domach w czasie pandemii, eksplodowało to wszystko, jak pandemia minęła, i w rezultacie zaczął się nam meblować pejzaż przynajmniej w Unii Europejskiej, ale również w Stanach Zjednoczonych i w innych niektórych państwach świata w ten sposób, że krytycy systemu liberalnej demokracji uznali i udało się przekonać w niektórych z nich swoich obywateli, że to jest model, który się musi zawalić i który nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Pamiętamy jeszcze po upadku Związku Radzieckiego słynny Fukujamy artykuł o końcu historii. Wydawało się, że rzeczywiście się zmieniłem, że liberalna demokracja zwyciężyła, no ale to trwało do tych właśnie kryzysów, które sprawiły, że zmienił się porządek postrzegania gospodarczego. I w tej chwili akurat się okazało i Polska była pierwszym państwem, jesteśmy największym państwem tego między morza, między Bałtykiem a Morzem Czarnym, które w dwudziestym trzecim roku jednak pokazało, że e, można przerwać trwający jak na warunki polskie długo, bo e, parocyklowy e, okres zwycięstw e, tej populistycznej e, prawicy o skłonnościach autorytarnych, że e, autorytarzm rodzący się e, i w wielu państwach zakorzeniający się po tych dwóch wspomnianych przeze mnie kryzysach, najpierw gospodarczym, a potem pandemicznym, e, jednak e, który sprawił, że wypełzły różne potwory z dusz ludzkich i zyskały na znaczeniu, że je jednak można pokonać, jeśli na czele ruchu pojawią się politycy, którzy odwołają się jednak do pewnych ideałów innych, niż to, że warto się naprać w lesie przy pomocy pałek bejsbolowych z kibicami z innego miasta. Panie no ambasadorze, i... ale przepraszam, wejdę w zdanie, bo zostały nam cztery minuty rozmowy dosłownie, ale chciałem pana zapytać, czy to pańskie, przepraszam za, za, za, za to sformułowanie, ale czy pańskie patrzenie nie jest na zbyt optymistyczne. To znaczy, że, że być może tendencje się odwracają, że to jest odejście no, od populizmu. Tak, oczywiście. Bo przed nami no, wybory nie, nie, nie, nie, w Niemczech nie, nie, nie. i we Francji to są, także. Nie. Ja powiedziałem, że to są jednak i Obama dał właśnie temu wyraz. To jest spostrzeżenie pewnych znaków, które okay. być może, chcę wyraźnie powiedzieć, być może będą początkiem jakiejś zmiany tendencji, ale tego nie wiemy. No tego nie wiemy, bo przecież weźmy przykład naszych południowych sąsiadów pośrednio sąsiadów, bo jednak nie dotykamy wspólnej nie mamy wspólnej granicy no to jednak nowo, nowe, nowe partie, nowa partia która stworzy rząd stanie w obliczu no, wielkiej, ciężkiej roboty politycznej, podobnie zresztą jak to się dzieje w Polsce żeby odkręcić to co zostało połamane wcześniej przez 16-letnie rządy Orbana, który pamiętajmy właśnie w roku 2000... 16 lat temu właśnie w szczycie kryzysu gospodarczego również i Węgier doszedł do władzy. No więc nowy rząd będzie miał ciężką robotę na politycznym ugorze i od rzeczywiście energii nowego przywódcy Węgier i jednocześnie siły miejmy nadzieję młodzieży, której udział i jak sądzę jednak związanie i poczucie związku z Europą sprawiło, że poszli do wyborów, zabrali głos rzucając kartki i potwierdzą to, co jest jednak linią przewodnią partii Tisa, że Węgry były w Europie, są w Europie i miejmy nadzieję, że pozostaną. Nawet mając swoje różne krytyczne zdania, które każde państwo członek Unii Europejskiej mieć może, ale nie w duchu zniszczenia tego, co tworzono przez tyle dziesiątych lat, tylko reparacji ewentualnych mechanizmów funkcjonowania, ale czym innym jest próba destrukcji, a czym innym jest być w jakiejkolwiek organizacji, do której zdecydowaliśmy się demokratycznie kiedyś przystąpić i starać się, dostrzegając pewnej wady, ją modyfikować w zgodzie i we współpracy z innymi. Panie ambasadorze, co z zegarkiem w ręku właściwie, co do sekundy prawie, będziemy także patrzeć i obserwować, jak potoczą się wybory, między innymi w Niemczech i we Francji, czy tam siły prawicowo-populistyczne nie dojdą do władzy, ale na razie przynajmniej ta pewna część, pewna część sceny politycznej może się cieszyć po wyborach węgierskich. Z nami był Andrzej Byrt, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech i we Francji właśnie. Panie ambasador że dzięki wielkie dobrego dnia Dziękuję również i bardzo Państwu dziękujemy za wspólny poranek w Polskim Radio 24 na tym nasz program dobiega końca ale antena Polskiego Radia 24 gra dalej za chwilę po godzinie 9 przywita się z Państwem Krzysztof Grzybowski i na początek, na chwilę odejdziemy od tematów budapesztańskich i węgierskich i przeniesiemy się na Bliski Wschód bo tam jak podaje Wall Street Journal prezydent Trump rozważa wznowienie ograniczonych uderzeń w Iranie bo rozmowy w Pakistanie Niepokojowe rozmowy zakończyły się przynajmniej na tym etapie fiaskiem. Doktor Karol Schulz, amerykanista z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, już za chwilę będzie Państwa i Krzysztofa Grzybowskiego gościem. Za dzisiejszy program serdecznie Państwu dziękuję oraz wydawcom Andrzejowi Abgarowiczowi, Agnieszce Wieczorek oraz realizatorowi Mateuszowi Dziekońskiemu. Wszystkiego dobrego, miłego dnia i do usłyszenia jutro rano.